Program drugi jest osiemnasta. Jazzowy Klub Dwójki. Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu. Witamy, zapraszając do słuchania dwójki jazzowy klub w dwójce dziś środa, więc oczywiście zgodnie z naszym rozkładem, zgodnie z naszym planem, z naszą koncepcją nie zabraknie muzyki Johna Coltrane'a, którą dziś Zestawimy sobie, jak to często czynimy, z nowością, z nowością, której bohaterem jest także saksofonista. Wspaniały saksofonista tenorowy Jan Harbeck. Właśnie ukazuje się nowa płyta, zupełnie, płyta, zupełnie nowa płyta Jana Harbeka i jego kwartetu Conversation, Rzecz wydana nakładem oficyny Stand Records, oficyny bardzo od lat dbającej o brzmienie. No i ten charyzmatyczny tenorzysta bardzo mocno odwołuje się w swojej grze do starych mistrzów, do Stana Getza, do Bena Webstera i właśnie Johna Coltrane'a z okresu, w którym aktualnie się znajdujemy, ponieważ jesteśmy w latach, w roku jesteśmy dokładnie, 1960. Dziś będziemy w październiku Trzy dnie, dniowa sesja 21, 24 oraz 26 października 1960 roku. Wtedy powstała płyta My Favorite Things czyli rzecz wydana jeszcze w oficynie Atlantic. Rzecz, która przyniosła niebywały rozgłos Coltrane'owi. Właśnie ta kompozycja tytułowa, która, jak wiemy, obiegła świat także w wersji skróconej, tak zwanej singlowej, ponieważ było zapotrzebowanie na tego typu granie. Coltrane był już prawdziwym herosem muzyki jazzowej, no ale odbywało się to jeszcze jednak w środowisku jazzowym. Utworem My Favorite Things wypłynął na szerokie wody. Podjął kolejny bardzo znany temat Hammersteina i Rogersa. No i najważniejsze dla nas w tym wszystkim jest to, że po raz pierwszy zagrał tutaj w studiu nagraniowym na saksofonie sopranowym. Wiele napisano na temat tego, tego utworu i tego sopranu w rękach Coltrane'a. On sam wspomina y, y, historię między innymi tak. Pod koniec 1959 roku wracaliśmy we trzech z jakiegoś koncertu w Waszyngtonie. Chodziło o koncerty, wiemy, w klubie Village Gate. Siedzieliśmy we dwóch naprzedzie, a trzeci z nas, saksofonista z tyłu. Cały czas był bardzo cicho. W Baltimore zatrzymaliśmy się na chwilę relaksu, po czym wróciliśmy do samochodu i dopiero ze 30 mil dalej zorientowaliśmy się, że tego gościa z tyłu z nami nie ma. W nadziei, że nie został bez pieniędzy, ruszyliśmy w dalszą drogę. W Nowym Jorku zabrałem jego walizkę do mieszkania i znalazłem w niej instrument. W futerale saksofon sopranowy. No i zacząłem się nim bawić. Od razu mnie zafascynował. No i tak go odkryłem. To słowa Johna Coltrane'a, który nie wymienia tutaj nazwiska tego Posiadacza, właściciela saksofonu sopranowego, ale wiemy, że wkrótce odzyskał on y, y, zgubę i jak donosi Ben Ratliff, po jakimś czasie porzucił w ogóle świat muzyki i został dziennikarzem prasowym. A John Coltrane został jednym z największych saksofonistów sopranowych. My Favorite Things, przed nami w wersji monofonicznej z wydania stłoczenia japońskiego. Tak się dziś zabawimy. To jest jeszcze czas, kiedy płyty ukazują się w dwóch formatach. My Favorite Things, long play, wydany nakładem Oficyny Atlantic w marcu 1961 roku. Elvin Jones, perkusja, Steve Davis kontrabas, Mac Kojtajner, fortepian i John Coltrane, saksofon sopranowy. Favorite Things. Pierwszy wielki, pierwszy kasowy sukces Coltrane'a. Ten temat, ten szlagier napisany przez Richarda Rogersa i Oscara ne, Hammersteina, pochodzący z musicalu, premiera w 1969 roku, później ekranizacja w roku 65. Ale sam utwór, samo podejście Johna Coltrane'a do tego tematu m, napędzanego zmianami trybu z dur na mol i odwrotnie. Dzięki temu obcujemy tu jakby z dwoma różnymi nastrojami w obrębie tej jednej, długiej m, kompozycji. Wszystko spięte za pomocą tego bardzo chwytliwego m, tematu tej e, melodii. Ari napisał zupełnie nie dziwi mnie, że album z tym tematem i właśnie tak zagranym stał się przebojem e, sprzedającym się w ogromnej ilości. Tu każdy dźwięk jest wyważony. Każdy zdaje się poruszać, wręcz inspirować do tańca, a przy tym jest niesamowicie wyrafinowany. Uwielbiam. No właśnie, dokładnie, dokładnie o to y, chodzi. Coltrane nam się niesamowicie rozwija na przestrzeni y, tych y, sezonów zamykających dekadę lat y, 50. No i ten okres, któremu przyglądamy się teraz, y, te pierwsze, y, dosłownie pierwsze lata 60., są niebywale wyrafinowane i właśnie na swój sposób też e, bardzo e, bardzo nastrojowe bardzo balladowe e, latem tuż przed tymi nagraniami Coltrane odbył trasę europejską z Milesem Davisem trasę na którą nie chciał e, się wybrać, nie chciał jechać z Milesem do Europy e, jeszcze przed, przed wyjazdem powiadomił trębacza że że odchodzi, bezapelacyjnie odchodzi z zespołu po zakończeniu tego tournée. Czekał na własne nagrania, czekał na, na te własne sesje, ale jak czytamy w książkach, w recenzjach, ta trasa właśnie umożliwiła wszystkim porównanie Coltrane'a ze Stanem Getzem Zupełnie nieoczekiwane porównanie, ale... Goetz, jak wiemy, był chyba najpopularniejszym saksofonistą lat 50. No i w tym samym czasie grał koncerty w Europie. Pojawił się również wtedy Oscar Peterson i zachowała się rejestracja dźwiękowa z koncertu w Düsseldorfie z marca. Miles akurat był wtedy nieobecny, ale na jednej scenie Pojawił się wtedy skład Coltrane, Winton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb i Stan Getz dołączył do nich na taki cały, cały cykl, taką wiązankę standardów. Wtedy napisano, że Coltrane udowodnił, że jest godnym następcą ówczesnego króla ballady właśnie Stana. Getza. No jak wiemy Coltrane oprócz ballad grywał także pełno krwiste, zadziorne tematy. Tak jest też na tej płycie My Favorite Things. Na płycie, którą na chwilę odłożymy na bok po to, aby posłuchać kogoś zupełnie nam współczesnego, kogoś kto gra w tej chwili właśnie trochę na modłę tamtych lat. Boop of the blue. Tak nazywa się ten temat, który przyznają państwo, mógłby śmiało powstać kilkadziesiąt lat temu. A powstał dziś Jan Harbeck. Jego y, kwartet skrojony, no nad wyraz klasycznie, świetni muzycy skandynawscy, Andr Holm, Bębny, Eske Horelike Kontrabas, Henry Gunde, przy fortepianie. Świetny y, mainstreamowy pianista, którego, y, którego pamiętamy, znamy, obserwujemy od lat. No i Jan Harbeck grający na saksofonie tenorowym. Od roku 2008 ten duński y, artysta wydał pięć albumów właśnie swojego y, kwartetu. Ten najnowszy, Conversation, właśnie się... Ukazuje, no i przynosi nam muzykę rozkochaną w tym wszystkim, o czym mówiliśmy na początku tego spotkania odnośnie płyty My Favorite Things. Moglibyśmy powiedzieć taki wzorcowy sound, brzmienie z lekkim przymrużeniem oka to wszystko podane, ale tematy znakomicie pomyślane na klasyczny kwartet. Jan Harbeck duński saksofonista, flecista, klarnecista, grający w wielu różnych formacjach, ale ta najważniejsza to bez wątpienia ten właśnie kwartet. No to premierowo dziś z tej nowej płyty, która ukazuje się nakładem oficyny Stand Records, jeszcze dwa tematy Lidera, Interaction, a potem Arena. Pod koniec kwietnia ubiegłego roku w Kopenhadze powstawały te nagrania, które brzmią no, fantastycznie, w sposób wyrafinowany, ale brzmienie, sound no, i muzyka tego kwartetu mogłaby powstać znacznie, znacznie wcześniej. To Jan Harbeck, saksofonista tenorowy i jego akustyczny kwartet ze znakomitym Henrykiem Gunde, przy fortepianie. Rozkochani w balladach Webstera, Getza, Coltrane'a pokazują nam swoją własną nową e, muzykę. Conversation, nowy album, jest z nami. No i dziś premierowo, e, przed chwilą, e, dwa tematy e, lidera, Harbecka, Interaction i Arena. E, utwory, które zamykają ten e, long play. Za kwadrans wybije dziewiętnasta, jazzowy klub dwójki, w którym na zakończenie powrócimy jeszcze na chwilę do sesji albumu My Favorite, Favorite Things Johna Coltrane'a. Rok 1960, październik, no i absolutnie wyjątkowa płyta, to jasne, płyta bardzo znana, zawierająca cztery utwory. Każdy z nich był, jest dziś takim punktem odniesienia dla saksofonistów, dla pianistów, jak należy podchodzić do standardu, do tematu. Zresztą Coltrane. Bardzo y, zadowolony był, trzeba y, powiedzieć, y, z y, tej płyty, szczególnie z utworu My Favorite Things. Rok po wydaniu płyty y, w wywiadzie z francuskim krytykiem François Postifem powiedział to mój ulubiony numer ze wszystkiego co dotąd nagraliśmy. Raczej nie chciałbym tego przerywać na inną modłę, choć na wszystkich innych albumach można by jakieś detale, mam wrażenie, poprawić. A ten walc jest niesamowity. Kiedy grasz go powoli, nabiera charakteru gospel, co wcale nie jest takie złe. Kiedy grasz go szybko, nabiera bezsprzecznie innych y, wartości. No Pozostałe utwory też... Mm, mm, Wypadły tutaj znakomicie, no i podkreślamy, podkreślamy to, wtedy właśnie narodził się tak naprawdę ten najważniejszy kwartet Coltrane'a, no bo mamy tutaj już Mak przy fortepianie. Kolegę z Filadelfii, znacznie młodszego od Coltrane'a, zaangażował wtedy latem. 1960 roku bardzo odważnie 21-letniego pianistę, z którym później, jak wiemy, dokonał rzeczy największych. No i mamy tu, mamy tu już Elvina Jonesa na bębnach, na kontrabasie gra Stevie Davis. No to, to teraz But Not For Me, George'a Gershwina. No i to był już pełnokrwisty Coltrane grający na saksofonie tenorowym. Gerszwinowski temat But Not For Me, o którym niezawodny Ari przypomina, by nawiązać do porównań, które dziś padły ze Stanem Getsem, But Not For Me, Stan Getz zagrał ze, na słynnym koncercie w Warszawie. Ależ to nam się wszystko przenika. No właśnie proszę Państwa, to fantastyczne. Spotykamy się w najbliższy piątek, Wielki Piątek o godzinie 23 w dwójkowym Jam Session, a dziś już zostawiam Państwa w rękach kwartetu Coltrane'a Steinerem, Davisem i Johnsem. Every time we say goodbye Colportera. Do usłyszenia.